Tymczasem na twarzach wilków zajmujących miejsca w lunaparze nie widziałam strachu ani niepokoju. Może ciekawość, może lekkie podniecenie. Ale nie lęk. Rozsiadali się na ławach, plotkowali z ożywieniem. Rozglądali się i zawieszali wzrok na jedynej osobie, której nie znali. Mojej małej towarzyszce. Rude włosy i jasna piegowata cera salci podsuwały im własne wnioski i słyszałam urywane szepty. Wiele bym dała, żeby to właśnie jej pojawienie się było powodem zebrania wszystkich członków stada. Wkrótce nadciągnęła stoczniowa watacha. Zajęli miejsca nieco dalej od podwyższonej platformy, w cieniu rozłożystego dębu. Gdybym wcześniej nie wiedziała, że utworzyli watachę, zorientowałabym się teraz. Zawirowanie magii stada było wyczuwalne natychmiast. Może dlatego wcześniej trzymali się na uboczu. Patrzyłam na twarze mężczyzn. Opalone czoła i nosy, zaciśnięte szczęki, zimne spojrzenia. Byli masywni, muskularni w sposób charakterystyczny dla ludzi pracujących fizycznie. Wszyscy ubrani na czarno, z rękami skrzyżowanymi na piersiach i napięciem w ciałach nie wyglądali na zadowolonych z wezwania, ani z tego, że ludzie warga dopilnowali, by stawili się na czas i w komplecie. Wilczyce stanęły przed nimi. Spłoszone w kolorowych zimowych kurtkach. Z podniesionymi kołnierzami i szalikami wyraźnie odcinały się od czerni ubrań mężów, ale też od reszty stada. Wilki z ich przemianą materii i masą mięśniową rzadko marzły. Nawet po śniegu chodziły w lekkich, bardziej jesiennych niż zimowych kurtkach. A te wilczyce, okulbaczone jak na wyprawę na biegun, trzęsły się jak liście na wietrze. Unikały mojego spojrzenia, nie wiedziałam jak to odczytywać. Czy nie udało mi się do nich dotrzeć, tam, w sanatorium? Czy może nie chciałyby ich mężowie wiedzieli, że wiedzą więcej niż powinny o tym, co przydarzyło się biarkę? Grubka szczeniaków, starszych niż 15 lat, trzymała się bliżej matek niż ojców. Jakby wyczuwając ich napięcie, wolały pozostać poza zasięgiem pięści. Byłam prawie pewna, że u jednej z dziewczynek widziałam zielonkawe siniaki na szyi i żuchwie. Ale gdy zauważyła, że patrzę, poprawiła szalik, chowając się w jego wełnianych splotach. Oderwałam wzrok od grupy w cieniu dębu, zanim ktoś z nich to dostrzegł. Spojrzałam na stojącego obok mnie Biarkę. Dla niego było to cholernie ciężkie doświadczenie. Blady, niemal przeźroczysty, półprzytomny z nerwów. Ciasno obejmował się ramionami i co róż przez jego ciało przebiegał dreszcz. Mimo to trzymał brodę wysoko, jakby w myślach powtarzał sobie, że się nie boi. I ma prawo tu być. Salcia wyczuwała jego emocje, więc podeszła i wyciągnęła do niego rękę. Nie dosłyszałam, co mu powiedziała, ale uścisnął jej dłoń i uśmiechnął się blado. Mała weszła w tryb bojowy. W jej oczach błyskał ogień. Była gotowa bronić biarkę do upadłego. Dopiero teraz, patrząc na nią, zrozumiałam, co miał na myśli Miron, mówiąc, że jej oprawca nigdy jej nie złamał. Przeciwnie. Wykuł jej w ogniu kręgosłup trwalszy niż z stali. Diabeł mówił też, że czasem, gdy na nią patrzy, widzi młodszą wersję mnie. I nigdy nie rozumiałam tego tak dobrze jak teraz. Salcia przeszła koszmar, ale nie była ofiarą. Była małą furią sprawiedliwości i obrończynią. Ktokolwiek spróbowałby skrzywdzić biarkę, miałby do czynienia z nami dwiema. Olaf i Inge stali po mojej prawej stronie. On emanował pewnością siebie i stanowczością Alfy. Ona rozglądała się z niepokojem. Nie mogła ustać w miejscu. Kołysała się, przenosząc ciężar ciała z palców na pięty. Olaf objął ją, zatrzymując w pół ruchu i szepnął jej coś na ucho. Pokręciła głową i wróciła do ruchu, który ją uspokajał. Warg stał dwa kroki dalej w poziomie nieugiętego egzekutora stada. Nieruchomy, skoncentrowany, z posępną miną. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, uniósł brew i kiwnął dyskretnie w stronę dębu. Też widział tę osobność i niechęć w spojrzeniach wilków. Też czuł napięcie. Tymczasem przybył Bjorn, a z nim szczeniaki, które wciąż jeszcze odświeżały elewację trumny. Chłopcy w ubraniach pochlapanych farbą i z jej śladami na dłoniach podążali za Bjornem jak kaczuszki za matką, z nosami spuszczonymi na kwintę i winą wypisaną na twarzach. Tylko jeden z nich nie wyglądał na skruszonego. A że teraz już wiedziałam, czyim jest synem, rozumiałam to znacznie lepiej. W rodzie Bolka Strawińskiego trudno o rozsądek i umiarkowanie. Bjorn doprowadził dzieciaki do pierwszego rzędu ławek. Kiwnął głową, by usiadły, po czym odwrócił się na pięcie i opuścił lunapar. Wśród zebranych wilków przepłynęła fala szeptów. Szybko dodali dwa do dwóch. Obecność chłopców, pierwszą ławkę i nagłe wezwanie całego stada. Nie wszyscy znali jeszcze szczegóły afery, w którą wpakowały się młodziki, ale ci poinformowani właśnie dzielili się wieściami z resztą. Szczeniaki jak nic miały podobne podejrzenia, bo wierciły się na ławce, jakby dorobiły się owsików. Bjorn na pewno nie rozwiewał ich obaw w drodze tutaj. I słusznie. Odrobina strachu to czasem najlepsze lekarstwo na młodzieńczą brawurę. Powoli wszystkie ławki się zapełniły. A gdy zabrakło miejsc, wilki zajmowały wolną przestrzeń między nimi a drzewami. Nasze stado liczyło od niedawna ponad trzysta osób. Dyskretnie zerkałam na stoczniową watachę. Nieco osobni, ale bez ostentacji. Czterech facetów buchających testosteronem i napięciem. Pięć kobiet wycofanych i zamkniętych w sobie. Sześcioro nastolatków. Z dwoma wilkami, które miały wkrótce dołączyć i trójką młodszych dzieci nieuczestniczących w zebraniu. Dwadzieścia dusz. Tylko. I aż. Od nich zależało, czy stracimy ich wszystkich. Alfo czekamy jeszcze na kogoś, bo na moje to już chyba wystarczy. Zawołał jeden z wilków, solidnie zbudowany czterdziestolatek z rudawą brodą i kegiem zamiast sześciopaka, upchniętym pod polarową bluzą. Przestępował z nogi na nogę, jakby potrzebował kontrolnego badania prostaty. Stojący obok roki parsknął śmiechem i pokręcił głową. Śpieszy ci się gdzieś, Witku? Zapytał Olaf lekkim tonem. Wilk, zupełnie niespaszony, odpowiedział... Nie no, zaklepałem cały wieczór na tę imprezę, ale jeśli jeszcze nie zaczynamy, to poszedłbym w krzaki odcedzić kartofelki, bo już widzę na żółto. Olaf nie odpowiedział, tylko patrzył. I w jednej chwili do Witka dotarło, że raczej nie zgromadziliśmy się tu z radosnego powodu, jak zaręczyny czy narodziny wyczekiwanego szczenięcia. Wyprostował się i rozejrzał dookoła, jakby sprawdzał, czy inni też to dostrzegli. Jednak wytrzymam, mruknął. Twardy pęcherz to podstawa. Tym razem nikt się nie zaśmiał. Podobnie jak Witek, zgromadzeni poprawnie odczytali milczenie Olafa. Zerkali w stronę szczeniaków z pierwszej ławki, zakładając, że to ich wybryki są przyczyną ponurego nastroju Alfy. Dokładnie w tym momencie Bjorn wprowadził Edmunda i Bolka. Zgodnie z prawem stada przyjęli ludzką formę. Po przemianie nie mieli własnych ubrań, więc maszerowali w mundurkach, szarych dresach, które zawsze były pod ręką w domu stada. Wolałabym, by pozostali skuci, ale to nie było zgodne z regułami. Wpatrywałam się w ich pociemniałe z gniewu oczy, zastanawiając się, czy przejażdżka furgonetką pachnącą krwią biarkę odbiła się na nich w jakikolwiek sposób. Raczej nieszczególnie. Ani cienia skruchy czy niepewności. Gniew aż z nich kipiał. Na twarzach wciąż widniały ślady siniaków, których nabawili się w walce z wilkami Borysa. Maszerowali wzdłuż ławek jak pieprzeni zwycięzcy, mimo że za plecami mieli Biorna i drugiego strażnika. Na moment straciłam zdolność widzenia kolorów. Wszystko przysrebrzyło się, gdy moje oczy stały się bardziej wilcze niż ludzkie. Wilczyca była wściekła i snuła fantazję o brutalnym mordzie. Zamrugałam, próbując odsunąć jej magię. Musiałam widzieć wszystko. Przesuwałam spojrzeniem po twarzach zgromadzonych, szukając tych którzy nie byli zaskoczeni obrotem sytuacji. Nawet bez łańcuchów jasne było, że Edmund i Bolko są tu jako więźniowie. Stoczniowi nie zareagowali, po prostu patrzyli na Olafa i na mnie, z wręcz namacalną niechęcią. Ich żony wbijały wzrok w ziemię. Edmund i Bolko szli z dumnie uniesionymi głowami, jakby to była parada na ich cześć. Dopiero gdy zbliżyli się do podestu i dostrzegli biarkę, przez twarz Edmunda przemknął cień niepokoju. Potem zacisnął zęby, a jego oczy zabłysły srebrem wilczej magii. Odruchowo przesunęłam się, stając między nim a chłopcem, a moja dłoń spoczęła na rękojeści miecza. Bjorn kazał im się zatrzymać u stóp podwyższenia. Bolko zawarczał wściekle, ale Bjorn nie drgnął. Przewyższał go o głowę, a jego mina mówiła – zrób mi tę przyjemność, daj mi pretekst. Mniejszy wilk umilkł. Warda zrobił krok w stronę więźniów, ale Lubicz złapał go za ramię i powstrzymał w pół kroku. A mnie olśniło. Wiedzieli, że to się wydarzy i mieli przygotowany plan. Jaki? Wkrótce miało się okazać. Dobrze, skoro już jesteśmy wszyscy, pozwólcie, że wyjaśnię, czemu was tu zgromadziłem. Zaczął Olaf oficjalnym tonem Alfę. Spotkaliśmy się tu, by osądzić Edmunda i Bolka, oraz zdecydować o karze adekwatnej do ich przewin. I zaczął opowiadać. Od końca. Od tego, że zostali pochwyceni na terenie stada Borysa, gdzie nie tylko wtargnęli mimo zakazu, ale też swoją agresją narazili sojusz między stadami. Gniewny Szmer przeszedł przez zgromadzonych. Olaf zawiesił głos, pozwalając, by Szmer narastał. Pewnie zastanawiacie się, co było tak ważne, by złamać nasze prawo i zrazić do nas Borysa i jego stado. Pozwólcie, że opowiem wam, jak trafili do Tornu. Podjął donośnym głosem. A gdy zdobył już uwagę każdego wilka i każdej wilczycy w Lunaparze, wrócił do opowieści. Był doskonałym mówcą i potrafił snuć narrację tak, by wybrzmiały wszystkie kluczowe punkty. Złamanie przepisów, naruszenie prawa, skutki pościgu za biarkę... Łącznie z pogorszeniem sytuacji naturalnych, niezmiennokształtnych wilków, na które rozpoczęto polowania. O jednym tylko dotąd nie wspomniał. Dlaczego to robili? Widziałam po twarzach zgromadzonych, że to pytanie wisi w powietrzu. Wreszcie Olaf zrzucił bombę. Musicie wiedzieć, że ich bieg w wilczej skórze przez autostradę nie był głupim wybrykiem. Polowali. Ścigali jednego z naszych. A wcześniej zgotowali mu piekło, łamiąc wszystkie wartości, które wyznajemy jako stado, jako ojcowie, jako mężczyźni. Jako wilki, oznajmił. Szum narastał gniewny i wzburzony. Biarkę za mną jęknął, błędnie interpretując to, co właśnie słyszał. Nie są źli na ciebie, są źli na nich, wyszeptałam. A Salcia objęła go w pasie. Edmund i Bolko Gonili przez pół Polski Seweryna Biarkę, syna Edmunda i członka naszego stada. Gonili go jak zwierzynę, bo tak o nim myśleli. A gdy zdołał dotrzeć do Tornu, gdzie poprosił o azyl naszą Alfę, Dorę Wilk, nie tylko nie uszanowali jej osoby, jej opieki i jej sojuszu z Borysem, na którego terytorium mieszka, ale też aktywnie polowali na nią i na jej rodzinę, by dopaść Biarkę. Straże Borysa wielokrotnie przepędzały ich spod jej domu, wiele razy eskortowały poza granice miasta, okazując więcej szacunku dla naszego sojuszu niż Edmund i Bolko. Na twarzach zebranych malowała się wściekłość. Zaskoczenie i gniew mieszały się w grymasach i podniesionych głosach, a wtedy Olaf powiedział, choć trudno w to uwierzyć, to wciąż nie jest ich największe przewinienie. Muszę wam opowiedzieć, dlaczego Biarkę w chwili zagrożenia nie przyszedł do nas. Dlaczego biegł na wilczych łapach aż do tornu? Dlaczego nie czuł się bezpiecznie na naszym terytorium? Zawiesił głos. Miał już uwagę wszystkich. Kobiety z Watachy nadal trzymały emocje na wodzy, ale na twarzach mężczyzn malowało się zaskoczenie. Jakby dziwiło ich, że Olaf wie i że zamierza o tym głośno powiedzieć. Jakby to był sakrecik, którym nie wypada się dzielić publicznie. A Olaf... Spokojnie, rzeczowo, zrelacjonował stadu wszystko, co spotkało Biarkę po powrocie do Trójprzymierza. Mówił o kłamstwach, okrucieństwie, zdradzie, o tym, jak oddano go w ręce sadysty, o torturach z rąk ducha, ucieczce i pościgu. O strachu i przekonaniu, że dla takich jak on nie ma miejsca w stadzie. Znajdźmy tego syna! warknął Witek, a część wilków natychmiast podchwyciła ten okrzyk. Olaf uśmiechnął się lekko i powiedział – Duch nikogo już nie skrzywdzi. Biarkę nie był jego jedyną ofiarą. Większość nie przeżyła niewoli w jego rękach. Grupa ludzi i nie ludzi dorwała go i wymierzyła sprawiedliwość w imieniu wszystkich skrzywdzonych, także naszego wilka. Tym jako stado. Nie musicie się już martwić. Szum aprobaty przeszedł przez zgromadzenie. Jest jednak coś, czym powinniśmy się martwić – kontynuował Olaf – Wyszło na jaw, że wśród nas są wilki zdolne do takiej podłości, zdolne do zdrady, okrucieństwa, do ranienia najsłabszych, tych, których powinniśmy chronić. Wilki, które zapomniały, co znaczy być dominującym, które odrzuciły nasze wartości, nasze prawa, nasze człowieczeństwo, nie możemy dopuścić, by to się powtórzyło. By inne szczenie spotkał podobny los tylko dlatego, że coś w nim nie pasuje takim wilkom jak Bolko i Edmund. Każdy członek stada, bez względu na płeć, rasę czy orientację seksualną, musi czuć się między nami bezpiecznie. Musi wiedzieć, że stado stanie za nim murem i zareaguje na jego krzywdę z całą mocą i stanowczością. Żaden chłopak ani żadna dziewczyna nie będą już biec w panice przez pół Polski, szukać ochrony u Dory, bo znajdą ją tu, w domu stada. Rozległ się zgiełk. Zebrani przekrzykiwali się nawzajem, wielu zerwało się z ławek, wygrażając Edmundowi i Bolkowi pięściami. Inni siedzieli osłupiali, jakby wciąż nie wierzyli w to, co usłyszeli. Edmund uniósł zaciśniętą pięść i wrzasnął. To jest mój syn, to ja decyduję, co się z nim stanie. Dla takich, jak on, nie ma miejsca wśród szanujących się wilków i każdy z was zrobiłby na moim miejscu to samo. Olaf zmierzył go lodowatym spojrzeniem i powiedział. I tu się mylisz. To, że jest twoim synem, nie czyni go twoją własnością. A to, że jest gejem, nie odbiera mu praw i statusu członka stada. Był, jest i będzie jego częścią, jak długo sam tego chce. I mam nadzieję, że zdoła zapomnieć o kłamstwach, które mu wbiłeś do głowy. A ty? Czy ty w ogóle uważasz się jeszcze za członka tego stada, skoro założyłeś watachę i odrzuciłeś hierarchię? Kolejna fala gniewu przetoczyła się przez Dunapar. Członkowie VATACHY byli wyraźnie zaskoczeni obrotem spraw. Nie wiem, skąd wzięła się ich pewność, że wszystko ujdzie im na sucho. Może to przywilej kasty białych, konserwatywnych facetów, przekonanych, że są koroną stworzenia. Znacie prawo stada? Kto celowo szkodzi wspólnocie, może zostać z niej usunięty, albo gorzej, zależnie od przewinienia. I wiecie, co prawo mówi o Watachach, które odrzucają władzę Alfy, Dziś musimy więc podjąć tylko jedną decyzję. Jaką karę wymierzyć Edmundowi i Bolkowi? oznajmił Olaf. Zanim ktokolwiek zdążył się odezwać, Edmund wrzasnął. Olafie, wyzywam cię na pojedynek i podważam twoje prawo jako Alfy. Warg, jesteś następny, dorzucił głośno Bolko. Co samo w sobie było absurdalne, bo jeśli miałby wyzwać opozycję drugiego, to powinien wyzwać Rocha, Betę, a nie Warga, który był egzekutorem. Wybieranym nominalnie, nie w drodze pojedynków hierarchicznych. Najwyraźniej jednak nie zamierał pozwolić, by fakty pokrzyżowały mu plany. Gwar, który wybuchł, był jak sztorm. Szum i głosy gwałtownie napierały na uszy, a Ryszard, Stanisław, Janusz i Bronek, pozostali mężczyźni tworzący watachę, uśmiechali się szeroko, bez cienia zaskoczenia. Tego właśnie się spodziewali. Dobrze, zróbmy to od razu. Głosowanie przełożymy. Powiedział Olaf spokojnie, uśmiechając się do Edmunda jak ktoś, kto naprawdę się cieszy, że rzucono mu wyzwanie. I jak go znam, rzeczywiście się cieszył. A ja wyczułam przez skórę znajomą obecność czegoś przedwiecznego i potężnego. Ale i jakaś inna, obca magia musnęła moje zmysły. Przeczucie nadciągającej katastrofy nabrało intensywności Rozdział 49. Pociemniało, jakby ciemne chmury zasnuwające niebo pracowały zespołowo nad klimatem całej imprezy. Płonące pochodnie oświetlały lunapar. Cienie wydłużały się niepokojąco, a ściana lasu za nami wydawała się jeszcze ciemniejsza, gęstsza, bardziej nieprzenikniona. Nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś się tam czai, oddycha, dyszy, Każda komórka mojego ciała była napięta i nerwowa. Każdy szelest i trzask gałązki stawiały mnie w stan gotowości. Absolutna cisza, jaka zapadła wśród wilków, tylko potęgowała wrażenie. Żadnych szeptów, żadnych żartów. Niedziwota ważyły się ich losy. Nie ja jedna zapewne myślałam, jak wyglądałoby to stado pod rządami kogoś takiego jak Raskin. Patrzyłam, jak Olaf i Edmund szykują się do walki, Ustalono, na życzenie tego drugiego, że mają walczyć w ludzkiej formie, co w teorii oznaczało, że nie musiała to być walka na śmierć i życie, ale nie wiedziałam, czy ta opcja w ogóle wchodzi w grę. Edmund patrzył na Olafa z taką nienawiścią, że robiło mi się nieswojo. Ściągnął bluzę i napił twarde, żylaste ciało. Mięśnie grały pod ogorzałą skórą. Dresowe spodnie opinały się na umięśnionych udach. Ryknął bojowo i z zapalczywością uderzył pięścią w otwartą dłoń. Nie wyglądał na typa, którego zaspokoi pierwsza krew. Raczej celował w ostatnią jej kroplę. Dlaczego więc wybrał ludzką formę? Olaf też się rozebrał. Stał kilka kroków od Edmunda w luźnych spodniach, w jakich trenuje się sztuki walki. Wyższy o głowę, szczuplejszy, choć wciąż solidnie napakowany. Nie reagował na zaczepki, przyglądał się przeciwnikowi z zainteresowaniem. Emocje trzymał na wodzy. Tylko po oczach, rośniącym chłodnym blaskiem, widać było płonącą w nim złość. Wilki przeniosły ławy, tworząc duży plac pojedynkowy, po czym ustawiły się w szerokim kręgu na jego granicach. Inge zabrała Salcie i szczeniaki do domu. Część kobiet poszła z nimi, nie chcąc oglądać brutalnej walki. A nie kobiety z Watachy. Te razem z resztą stoczniowych wilków ustawiły się rzędem w wyimaginowanym narożniku Edmunda. Rozglądałam się, próbując ustalić źródło magii, której muśnięcie wyczułam chwilę wcześniej. Coś złego prześlizgnęło się po moich zmysłach. Za szybko bym mogła to namierzyć czy zidentyfikować, ale było tam i nie miałam wątpliwości, że się ujawni. Musiałam być gotowa. Jako jedna w stadzie władałam magią i na tym polegała moja odpowiedzialność. Dopilnować, by nikomu nie stała się krzywda. Roch wystąpił na środek okręgu i przypomniał reguły. Żadnej broni, żadnej przemiany w trakcie, żadnych pomocników, żadnego dołączania do walki. Na jego zwykle spokojnej twarzy malowało się zmartwienie. Był najmniej agresywnym, dominującym wielkiem, jakiego znałam. Z tego, co wiedziałam, nigdy nie musiał staczać walki o pozycję drugiego w stadzie. Zapracował na nią i został wybrany dzięki swoim zasługom. Zajmował się finansami i rozkręcił działalność, która zapewniła stadu dostatek. Przeciwnicy zbliżyli się do siebie i zderzyli pięściami. Do pierwszej krwi, powiedział Roch i cofnął się na krawędź kręgu. Edmund parsknął, po czym wyprowadził pierwszy cios. Był szybszy niż się spodziewałam. Sprężystość kroku i technika wskazywały, że trenował boks. Olaf uchylił się i wyprowadził kontrę w brzuch starszego wilka, ale ten nawet nie stęknął. Przyjął uderzenie na napięte mięśnie. A potem wszystko przyspieszyło. Ciosy kopnięcia do skoki i uskoki, uchylenia i zamachy splątały się w morderczym tańcu tak szybkim, że ledwie mogłam za nimi nadążyć wzrokiem. Tańczyli po całym placu, aż w końcu zwarli się w uścisku. Nie potrafiłam wskazać, który z nich miał wyraźną przewagę. Olaf był szybszy. Miał dłuższe kończyny, więc łatwiej mu było utrzymywać dystans. Edmund, zbudowany jak mały czołg, koncentrował się na zadawaniu poważnych urazów. Celował w nerki splot słoneczny krytań. Olaf wyprowadził kopnięcie w biodro Edmunda. Ten stracił równowagę i poleciał w bok, ale natychmiast przetoczył się po ziemi, odbił od niej jak sprężyna i rzucił na przeciwnika z serią ciosów. Walczyli za wzięcie. Aż po kolejnym kopnięciu zatoczył się do tyłu i wpadł między obserwatorów, akurat tam, gdzie stały stoczniowe wilki. Gdybym nie spodziewała się podstępu, może bym nie zauważyła, w ułamku sekundy nastąpiło przekazanie czegoś, co Edmund ukrył w zaciśniętej pięści i już się nie zataczał. Ruszył na Olafa z nową energią i zaciekłością. Olaf, uważaj na lewą! Wrzasnęłam, mając nadzieję, że usłyszy mnie w szale walki. Co to było, srebro? Ciężarek, którym dociążył rękę? A może coś więcej? Na szczęście Olaf przestał się cackać. Dopiero teraz zrozumiałam, że wcześniej tylko testował przeciwnika. Unikał ciosów zamiast wyprowadzać własne, jakby chciał poznać jego styl. Teraz przeszedł do ofensywy. Seria błyskawicznych uderzeń, kopnięcie w nerki, podcięcie. Edmund zatoczył się do przodu i upadł ciężko na ziemię. Próbował wstać, jednak Olaf już był nad nim. Cios za ciosem osłabiał przeciwnika. Edmund podnosił się coraz wolniej. Prawie odetchnęłam z ulgą, ale to wciąż nie był koniec. Starszy wilk wykorzystał moment, by podciąć Olafowi nogi. Ten odskoczył, zachowując równowagę. Edmund, pochylony jak zapaśnik z pięściami na wysokości twarzy, krążył wokół Olafa, szukając okazji. Nagle pochylił się i ruszył na Alfę jak byk. Zwarli się. Olaf złapał jego ramię, wykręcił, rozległo się chrupnięcie barku. Gdy puścił bark, zawisuł pod nienaturalnym kątem. Edmund zawył, rzucił się z wrzaskiem na Olafa i... Muśnięcie magii było wyraźniejsze niż wcześniej. Zimne. Śliskie, cuchnące ziołami i czymś, co kojarzyło mi się ze śmiercią. Olaf, kończ! Wrzasnęłam, prawie pewna, że mógłby już zakończyć starcie, ale za dobrze bawił się walką. Za późno. Lewa dłoń Edmunda, z czymś, co w niej trzymał, przywarła płasko do piersi Olafa. Stary wilk wydał z siebie triumfalny wrzask i wypowiedział słowo inkantacji. Skoczyłam do kręgu, ignorując zasady. ta już i tak zostały złamane. Ola rzucił mi zaskoczone spojrzenie, a potem błyskawicznie złapał Edmunda za głowę i szarpnął, skręcając mu kark. Wiedziałam, że przedłużał tę zabawę. Jak pieprzony kot. Ciało Edmunda osunęło się na ziemię. Ale to nie był czas na triumf. Ola wpadł na kolana, trzymając się za pierś. Jego oczy wypełnił strach, a z ust wydarł się jęk bólu. Spokojnie, spokojnie. Oddychaj. Zaklinałam, podtrzymując go, zanim się przewrócił. Odsunęłam jego dłoń, by zobaczyć, czym Edmund go zaatakował. Czarna, lepka plama rozlewała się na piersi alfy. W tej gumowatej substancji tkwiły odłamki wosku. Włosy jakieś opiłki, okruchy ziół i innych składników. Kurwa, moć! Rozorałam paznokciami czarną maś, odrywając jej jak najwięcej ze skóry wilka. Drapałam obydwiema rękami, aż skóra stała się niemal czysta, a wtedy przyszedł ból. Bogini, jak bolało. Odsunęłam się od wilka pewna, że przeżyję. To ja miałam większe szanse na zwalczenie tego, co Edmund mu zafundował. Ból rozlewał się płomieniem w moich żyłach. Dłonie poczerniały. Czarna substancja rozpełzła się po nich, rozgrzana gorącem skóry. Nie mogłam poruszyć palcami powykręcanymi jak szpony. Ból pełzł coraz wyżej. Minął stawy łokciowe i kierował się w stronę serca. Tak zostało zaprojektowane to zaklęcie. Krzyczałam, gdy ostre igły przemieszczały się moimi żyłami. Dobra, teraz! Opuściłam bariery, uwolniłam aurę i całą moc skierowałam na walkę z klątwą. Przepalałam ją, waląc w nią całą swoją magią. Trzęsłam się, pot spływał mi po twarzy, ale igły przestały wędrować w górę moich ramion. Zamknęłam oczy i sięgnęłam po wszystko, co miałam, z nadzieją, że to wystarczy na tę śmiertelną klątwę niewiadomego pochodzenia. Pod powiekami rozbłysły mi światła, błękit, biel i srebro błyskawic. Żar ustępował, jeszcze trochę. Dasz radę do cholery. Nie pokona cię, pierwsza, lepsza szumowina! Ktokolwiek to stworzył, znał się na czarnej magii. ale ja też sroce z podogona nie wypadłam. Usłyszałam szelest piór, a światło zalało mnie ostrym blaskiem. Rozległ się wrzask, zwierzęcy ryk. Dopiero ból gardła uświadomił mi, że to ja krzyczałam. Żar ustępował, zostawiając po sobie ssącą pustkę. Ale wtedy poczułam nici magistada oplatające mnie, gdy zabrakło mi własnej mocy. Byłam w kręgu otoczona przez swoich. A oni życzyli mi wygranej ze śmiercią, nawet jeśli nie rozumieli, co się dzieje. Żyłam. Klęczałam na ziemi, zaciskając dłonie na kępach trawy, która czerniała pod moim dotykiem. Znów mogłam poruszać palcami. Szelest piór i światło nie znikały. Moje skrzydła. Od dawna ich nie widziałam. Pokazywały się tylko w wyjątkowych okolicznościach. I najwyraźniej bycie prawie pokonaną przez śmiertelną klątwę do takich należało. Byłam spocona, a mięśnie drżały mi z wysiłku. Mimo to odepchnęłam się od ziemi i podniosłam z kolan. Olaf wychrypiałam, ruszając w stronę wilka, który siedział lekko oszołomiony przy ciele Edmunda. Jestem cały, powiedział co to do kurwy nędzy było? Klątwa. Czarno-wagiczna i śmiertelna. Próbował cię zabić. Odparłam, podając mu rękę. Spojrzał na moje umazane czarną mazią palce i pokręcił głową. Sam wstanę, dzięki. Przepaliłam klątwę, to jest już nieszkodliwe. Zapewniłam, wycierając dłonie o spodnie. Ale wciąż obrzydliwe. Skrzydła wokół mnie migotały. Aura jeżyła się ostro. Przepaliłam nie tylko klątwę, ale i osłony do cna. Zajmie mi chwilę ich odbudowanie, bo niewiele miałam magii w rezerwie. Zerknęłam na storniowe wilki. Warg i jego ludzie trzymali ich pod strażą. Bjorn pilnował Bolka, który patrzył na mnie z nienawiścią. Gdy złapał moje spojrzenie, wrzasnął, ignorując ciężką dłoń Bjorna na swoim ramieniu. Złamała się reguły pojedynku, jest nieważny. Już po tym, jak twój brat oszukiwał i podał Edmundowi broń, zawołałam. Broń? Jaką broń? Palił głupa. Czarno-magiczna klątwa zdecydowanie kwalifikuje się jako broń. Przeszukajcie go, poprosiłam Warga. Tylko ostrożnie może mieć ich więcej. Jeśli je znajdziecie, nie rozgniećcie woskowej skorupki. Egzekutor stada wyciągnął Janusza Strawińskiego do wnętrza kręgu. Ten próbował się wyrwać, ale Warg nie miał nastroju do cackania się. Uderzył go w bok szyi. Ciało wilka zwiotczało i upadło ciężko jak worek kartofli. Warg ostrożnie obszukiwał jego kieszenie. Po chwili wyprostował się trzymając zwitek pergaminu. Rozwinął go. W środku leżały trzy wiedźmie kulki. Pewnie z tą samą śmiertelną klątwą. Warg przezornie odłożył je na ziemię, nie chcąc ich dotykać nawet przez papierek. Należało je zniszczyć, ale ja nie miałam już w sobie dość magii. Jechałam na oparach. Nagle coś prawie zbiło mnie z nóg. Odruchowo złapałam napastnika, a gęstwi rudych loków załaskotała mnie w nos. Nie umieraj, błagała Salcia, ściskając mnie tak mocno, że aż coś trzasnęło mi w żebrach. Żadnego umierania, kochanie. Zapewniłam sięgając do jej włosów, by je pogłaskać. Ale przypomniałam sobie o mazinę skórze, więc tylko pocałowałam ją w czubek głowy. Ale to była klątwa śmierci. Wyszeptała spoglądając na mnie ze strachem. Rozbroiłam ją. Olaf by nie dał rady, bo nie jest wiedźmą, więc musiałam... Zawahałam się. W wiedziałam, że dam sobie radę. Powiedziałam w końcu. Biarkę dopadł do nas i objął nas mocno. Uciekła mi, przepraszam, wyszeptał. Nic nie powstrzyma dziewczyny, która wie, czego chce. Pocieszyłam go. Nie miałam do niego żalu. Ten uścisk był mi cholernie potrzebny. Masz skrzydła? Zapytała Salcia. Tylko czasem zwykle to po prostu tatuaż na plecach. Fajnie. Pociągnęła nosem wciąż niechętna, by mnie puścić. Biarka też pociągnął nosem, ale z innego powodu. Nagle cofnął się i zaczął obwąchiwać moje dłonie. Co u diabła? To pachnie znajomo. Jak duch. Wyszeptał. Do kurwy nędzy. Podeszłam do wilczyc z watachy i spojrzałam w oczy Renacie. Wiedziałaś o tym? Wiedziałaś, co zamierza? Zapytałam wprost. Otworzyła usta, jakby miała coś powiedzieć, ale twarz wykrzywił jej grymas. Między zwojami szalika mignął mi błysk magii i czerni na jej szyi. Wark, możesz to odplątać? Zawołałam. Wilk uniósł brew, gdy wskazałam szalik. Mam reszki klątwy na dłoniach, a muszę zobaczyć, co jest pod nim. Dodałam wyjaśniająco. Spełnił moją prośbę. Spodziewałam się siniaków, ale nie tego, co się ukazało. Na jasnej, posiniaczonej skórze rysowały się poczerniałe żyły. Nabrzmiała czerń pełzła w stronę żuchwy cienkimi liniami, ale przy obojczykach zlewała się w jednolitą plamę. Zerknęłam na pozostałe wilczyce. Wcześniej zwróciłam uwagę na szaliki i postawione kołnierze kurtek ale uznałam, że ukrywają ślady przemocy.